Ewangelia według Jana, rozdział 11. Był pewien chory Łazarz z Betani, z miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Była to ta Maria, która polała Pana olejkiem i otarła jego nogi swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto Ten, którego miłujesz, jest chory. Gdy Jezus usłyszał to, powiedział, Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, gdy więc usłyszał, że jest chory, został jeszcze przez dwa dni na tym miejscu, gdzie był. Potem powiedział do swoich uczniów, idźmy ponownie do ziemi judzkiej. Uczniowie powiedzieli mu, rabbi, dopiero co szukali sposobu Żydzi, aby cię ukamienować, a idziesz tam ponownie? Jezus Odpowiedział, czy dzień nie ma dwunastu godzin, jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się. Bo widzi światło tego świata. Jeśli natomiast ktoś chodzi w nocy, Potknie się, bo nie ma w nim światłości. Po tych słowach dopowiedział: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, ale idę go obudzić. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli zasnął, będzie zdrowy. Jezus jednak mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Jezus więc powiedział im wtedy wyraźnie Łazarz umarł I cieszę się ze względu na was, że tam nie byłem Abyście wy uwierzyli, ale pójdźmy do niego Powiedział więc Tomasz zwany bliźniakiem do współuczniów Pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli Jezus więc przyszedł i znalazł go, leżącego już cztery dni w grobie. Betania była blisko Jerozolimy, oddalona około piętnastu stadiów. Przyszło wtedy przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po ich bracie. Marta wtedy, gdy usłyszała, że idzie Jezus, Wyszła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Marta więc powiedziała do Jezusa, Panie, gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Wiem, że i teraz o cokolwiek prosiłbyś Boga, da Ci to Bóg. Jezus powiedział jej, Twój brat zmartwychwstanie. Marta powiedziała mu, Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Jezus powiedział jej, Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy mi, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy mi, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu? Powiedziała mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, poszła i potajemnie zawołała Marię, swoją siostrę, mówiąc – Nauczyciel jest tutaj i woła Ciebie. Ta, skoro to usłyszała, wstała i szybko poszła do Niego. Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy więc Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, widząc go, przypadła do jego nóg i powiedziała mu, Panie, Gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Jezus natomiast, gdy ujrzał ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, będąc dogłębnie wzruszony i wstrząśnięty w duchu, powiedział, gdzie go położyliście? Mówią mu, panie, pójdź i zobacz. Jezusowi popłynęły łzy. Wtedy rzekli Żydzi, patrzcie jak go miłował. Niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który otworzył oczy ślepemu, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus, ponownie będąc dogłębnie wzruszony w sobie, przyszedł do grobowca, a była to grota i kamień położony był na niej. Jezus powiedział, odsuńcie kamień. Marta, siostra umarłego, powiedziała mu, Panie, już cuchnie, bo jest już czwarty dzień w grobie. I Jezus powiedział jej, czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Boga? Podnieśli kamień. Jezus zniósł swoje oczy w górę i powiedział Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale to powiedziałem ze względu na stojący lud, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał głośno Łazarzu, wyjdź stamtąd. Wyszedł umarły, mając związane nogi i ręce pasmami płótna, a jego twarz była obwiązana chustką. Jezus powiedział im, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii, widząc to, co uczynił Jezus, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali więc arcykapłani i faryzeusze radę i mówili, co uczynimy, bo człowiek ten czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy mu uwierzą, przyjdą Rzymianie, zabiorą zarówno to miejsce, jak i też nasz naród. Jeden z nich, Kajfasz, który był arcykapłanem tego roku, powiedział im Wy nic nie wiecie. Nie bierzecie pod rozwagę, iż lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, aby cały ten naród nie zginął. Nie mówił tego sam z siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. a nie tylko za naród, ale żeby też w jedno zgromadzić rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia naradzali się wspólnie, aby go zamordować. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy, która jest blisko pustyni, do miasta, które nazywa się Efraim i tam przebywał ze swoimi uczniami. Była blisko Pascha Żydowska i wielu z kraju szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić. Szukali Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni. Jak się wam zdaje, pewnie nie przyjdzie na święto. Arcykapłani i faryzeusze wydali rozkazy. Jeśli ktoś się dowie, gdzie jest, żeby doniósł, aby mogli go pojmać.